Jednak Ferdynand okazał ogromną zręczność, dzięki której Sejm w Pradze już 24 października wybrał go na króla. Wówczas królowa zrezygnowała z kandydatury męża i zaczęła popierać księcia Bawarii. Jednocześnie projektowała, aby swe włoskie posiadłości wymienić na księstwa śląskie. Niemniej, wbrew wszelkim przeszkodom, 24 lutego 1527 roku Ferdynand i Anna zostali uroczyście koronowani w Pradze w katedrze świętego Wita. Na Węgrzech obwołano dwóch monarchów, Jana Zapolię i Ferdynanda Habsburga, co doprowadziło do wojny domowej. Bona zdecydowanie popierała pierwszego i ułatwiała mu werbunek wojsk. Uważała, słuszność tego poglądu jest kwestionowana, że król narodowy w budzie umocni równowagę europejską, zapewni ochronę Polski przed Turkami i ograniczy ekspansję Niemców. Była nawet gotowa do porozumienia z sułtanem, który także nie chciał widzieć na Węgrzech Habsburgów. W epoce, kiedy jeszcze planowano krucjaty, przymierze z Mahometanami wydawało się zdradą chrześcijaństwa. Na Wawelu zdecydowanymi przeciwnikami tego zbliżenia byli kanclerz Szydłowiecki i podkanclerzy Tomicki. W rezultacie Zygmunt skłaniał się do neutralności, którą oficjalnie ogłosił 20 lutego 1527 roku, przez co utrudnił za poli werbowanie w Polsce ochotników. W dodatku w tym okresie stronnictwo austriackie rozpoczęło rozmowy o zaręczeniu Zygmunta Augusta z córką Ferdynanda, niedawno narodzoną arcyksiężniczką Elżbietą. 27 września 1527 roku wojska Ferdynanda rozbiły Zapolię, który uciekł do Polski i zamieszkał w Tarnowie jako gość hetmana Jana Tarnowskiego. Bona zaczęła dążyć do ułatwienia mu powrotu na Węgry. Wysłała do króla Jana swego zaufanego dworzenina, Wawrzyńca Myszkowskiego, i z jej polecenia odwiedził nieszczęsnego monarchę marszałek Piotr Kmita. Starała się też pomóc wygnańcowi w werbunku nowych wojsk. Wówczas to po raz pierwszy rozpoczęła snuć projekty o wydaniu dziewięcioletniej królewnej Izabeli za podstarzałego Zapolię. Restytucja Jana była jednak możliwa tylko przy poparciu Turcji. Z inicjatywy Bony Hieronim Łaski udał się więc do Stambułu, gdzie 29 lutego 1528 roku Uzyskał od suta na obietnicę pomocy wygnańcowi i gdzie bez odpowiednich uprawnień zawarł dziesięcioletni rozejm w imieniu Polski, od czego Zygmunt się jednak odciął. Natomiast Bona po cichu akceptowała zbliżenie z niewiernymi. 28 października 1528 roku Zapolia wrócił na Węgry witany przez obóz narodowy i przy pomocy tureckiej odzyskał znaczną część kraju łącznie ze stolicą. Stał się jednak w ten sposób praktycznie wasalem sułtana, a papież rzucił nań klątwę. Co więcej, 13 stycznia 1530 roku kardynał Gatinara w imieniu cesarza Karola V oskarżył na konsystorzu prymasa Polski o współpracę z Turkami. Klemens VII zagroził wówczas sędziwem łaskiemu wyklęciem, nazywając go synem ciemności, bratem Judasza Iskarioty, arcybiskupem z imienia, ale z czynów, diabłem. Monarchini rozpoczęła obronę chwilowego sprzymierzeńca, ale starzec tak się przejął oskarżeniem, że zmarł w maju 1531 roku. Walkę z Habsburgami bo toczyła również we Włoszech, choć tam naturalnie w zupełnie innym wymiarze. W 1524 roku na wieść o sekwestrze nałożonym na spadek po Izabeli Zygmunt rozpoczął energiczną akcję dyplomatyczną. W rezultacie 17 grudnia 1524 roku Karol nadał Królowej Polskiej inwestyturę na Bari, wprowadzając jednak szereg ograniczeń jej władzy i narzucając niekorzystne rozwiązania finansowe. Bona wszczęła więc starania o odzyskanie wszystkich praw, jakie miała jej matka. W następstwie objęcia dziedzictwa delegaci poszczególnych włości składali hołd swej nowej pani. Najwcześniej odbywało się to na miejscu przed reprezentującym monarchinie Alifio. Jedynie przedstawiciele księstwa Rosano wyruszyli w tym celu do Krakowa. Zygmunt Stary wówczas przebywał w Gdańsku. 22 maja 1526 roku królowa trzymając na kolanach Zygmunta Augusta przyjęła swoich włoskich poddanych w ulubionej kaplicy misjonarskiej. W czasie audiencji siedziała na tronie przed ołtarzem i była otoczona senatorami. Po nabożeństwie delegaci uklękli przed Boną, a Andrea Melogenio odczytał rotę przysięgi. Uroczystość ta zwana jest niekiedy Hołdem Włoskim. Z powodu śmierci przedwcześnie urodzonego Wojciecha Olbrachta, Zygmunt August był nie tylko starszym, ale i jedynym synem pary królewskiej. Matka go bardzo kochała i nie umiała odmawiać jego zachciankom. Jednocześnie jednak zdawała sobie sprawę z miękkości charakteru jedynaka, i mówiła, że powinien urodzić się dziewczynką, podczas gdy Izabela chłopcem. Miała nań ogromny wpływ, bo królewicz z ojcem stykał się względnie rzadko. Bona bo niewątpliwie chciała przedłużyć zależność Zygmunt'a Augusta od siebie. Jak pisał Orzechowski, niesnadnie pozwalała, żeby od jej boku odchodził, chociaż był już spory. Z synem, podobnie jak z córkami, mówiła w swym ojczystym języku. Kolewicz miał wychowawcę Włocha, który był matce całkowicie posłuszny. Został nim Sylwius, ksiądz sycylijczyk, humanista zaprzyjaźniony z Krzyckim. Wśród szlachty był bardzo niepopularny, a poza tym miał w przeszłości jakąś aferę miłosną i złą pod względem moralnym opinię. Królowa interesowała się rozwojem intelektualnym chłopca, ale poddani woleliby więcej ćwiczeń rycerskich, a mniej nauki książkowej. Jeśli chodzi o córki, Bona bo znacznie więcej kochała Izabelę niż trzy młodsze królewny. Z ulubienicy swej była bardzo dumna i zapewniła jej lepsze wykształcenie. Spośród sióstr tylko ona na przykład uczyła się łaciny. Jednak główne swoje ambicje łączyła naturalnie z jedynakiem. Od wielu lat przygotowywała coś, co się poza nią nigdy nikomu w Polsce nie udało. Postanowiła mianowicie, aby Zygmunt August został wybrany na króla jeszcze za życia ojca. Byłby to ważny krok w kierunku umocnienia władzy monarszej i zniesienia wolnej elekcji. Wstępnym etapem miało być podniesienie chłopca na wielkie księstwo. W tym celu, wkrótce po tragicznym polowaniu w Niepołomicach, cała rodzina królewska wyruszyła na Litwę. 5 marca 1528 roku odbył się uroczysty wjazd do winna. Tam Bona rozpoczęła pozyskiwać zwolenników. Pomagał jej oddany biskup Jan z książąt litewskich. Była popierana głównie przez separatystów, ale umiała także zneutralizować opór zwolenników bliższych więzi z koroną. Choroba Zygmunta I jesienią 1528 roku ułatwiła królowej to zadanie. Wszystko toczyło się w tajemnicy przed Polakami. 18 października 1529 roku nastąpiło uroczyste wyniesienie Zygmunta Augusta na tron wielkoksiążęcy. Dziewięcioletni chłopiec zasiadł pomiędzy rodzicami na podwyższeniu w największej sali zamku dolnego w Wilnie. Wręczono mu miecz i czapkę wielkiego księcia. Obecni byli wszyscy można władcy litewscy. Królowa niewątpliwie triumfowała. Natomiast następna próba zdobycia dla królewicza nowej godności zakończyła się niepowodzeniem. Pomiędzy rokiem 1522 a 26. Zmarli kolejno księżna Anna Mazowiecka i jej synowie Stanisław i Janusz. O otrucie młodych ludzi i ich matki pomawiano wojewodziankę Płocką, Katarzynę Radziejowską, porzuconą kolejno przez obu braci. Dogonać tego miała za pośrednictwem szlachcianki Kliczewskiej. Tę ostatnią z jakąś pomocnicą żywcem spalono. Obie nago przywiązano do słupów i piekły się cztery godziny, niźli pomarły. Wojewodzianki nie odważono się sądzić. Król zajął 13 września 1526 roku Mazowsze, ale status obsadzonej dzielnicy pozostawał niewyjaśniony. Separatyści chcieli, żeby tron objęła księżniczka Anna, siostra Stanisława Janusza, a Hohenzollernowie liczyli, że poślubił ona margrabiego Wilhelma, brata Albrechta, księcia pruskiego. Ogólnie dominował jednakże w kraju pogląd, żeby zgodnie z zasadami prawa lennego po wygaśnięciu piastów włączyć Mazowsze do korony. Natomiast królowa chciała tam osadzić Zygmunta Augusta w charakterze niezależnego księcia. Zyskała w tym celu poparcie części miejscowej sznachty, niektórych panów litewskich. Jednakże Sejm wcielił tę ziemię do Polski. W wyniku nieudanych starań zaczęto pomawiać Bonę o trucie piastów mazowieckich. Krążyły wieści, że truciznę przygotował włoski aptekarz monarchini może dlatego po zajęciu Warszawy Zygmunt I wyznaczył specjalną komisję, która orzekła, że obaj książęta zmarli śmiercią naturalną. Po wyniesieniu Zygmunta Augusta na Wielkie Księstwo królowa przystąpiła do zabiegów o elekcję syna za życia ojca. Odbyło się to w grudniu 1529 roku na Sejmie Piotrkowskim. Jego decyzje zostały przygotowane długotrwałymi wysiłkami Bony. Wniosek postawił pod kanclerzy Tomicki. Po tygodniowej debacie podjęto odpowiednią uchwałę. Podkanclerzy pisał do monarchini przybywającej z królewiczem w Krakowie. Słów braknie, aby opisać jak szybko i zgodnie, wbrew oczekiwaniom, elekcja się odbyła. Spośród protestujących najważniejszy był sędziwy prymas łaski, który miał jednak wówczas kłopoty w Rzymie i był uzależniony od królowej. Oboje rodzice w imieniu syna poręczyli, że dorósłszy on przysięgę zatwierdzającą przywileje szlacheckie. Ustalono, że za życia ojca młody król nie będzie rządził. 6 stycznia delegacja senatu oficjalnie powiadomiła o wyniku elekcji Bonę i jej jedynaka. Elekcja ta była pozbawiona jakichkolwiek precedensów prawnoustrojowych i stanowiła w pewnym sensie rodzaj zamachu stanu. Pomimo założenia protestu łaski zgodził się dokonać koronacji. Nastąpiła ona 20 lutego 1530 roku w katedrze wawelskiej. Prymasowi towarzyszyło dziewięciu biskupów. Następnego dnia, siedząc pomiędzy rodzicami, Zygmunt August przyjął na rynku tradycyjny hołd mieszczan krakowskich. Z okazji elekcji stary król polecił wyryć w kaplicy jagiellońskiej wersety psalmu wyrażającego radość Dawida wobec wyboru Salomona, na swego następcę. Po koronacji syna Bona skierowała swą energię na powiększenie majątku dynastii, co miało stanowić trwałą podstawę wzmocnienia władzy królewskiej. Do Maciejowskiego pisała. Wiemy, że Wielmoże niczego więcej nie pragną, jakby dom królewski był ubogi, ale nie użyczy im Pan Bóg tej pociechy. A później. Miłość, jaką otaczamy majestat królewski i syna, Zmusza nas do nabywania włości. Podstawy prawne gromadzonego majątku były różne. Czasami pozostawała wyłącznie dożywotnią użytkowniczką dóbr monarszych z nadań męża, kiedy indziej sumy wydane na wykupienie kluczy z rąk wierzycieli skarbu mogła przekazać po śmierci bądź tylko synowi, dotyczyło to wcześniejszych nabytków, bądź dowolnie wyznaczonemu spadkobiercy w przypadku posiadłości na Mazowszu. Dzięki pomocy Zygmunta Starego, własnym niewątpliwym talentom oraz pewnej bezwzględności, odnosiła na tym polu duże sukcesy. Nie gardziła nawet małymi obiektami jak pojedyncze budynki w większych miastach czy młyny na wsiach. Według badań domeny królewskie z uprawnieniami majątkowymi bony, nie wchodzące w skład oprawy, obejmowały w samej koronie około roku 1547 16 miast, i 191 wsi położonych w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu. W doborze rejonu swej ekspansji gospodarczej monarchini kierowała się różnymi względami. Skupiając posiadłości w okolicy Krakowa, Łobzów, Ojców, Krzeczów, chciała na przykład zapewnić bazy wyżywienia dla swojego dworu. Jednak szczególnie interesowała się pograniczem polsko-litewskim, Mazowszem, Podlasiem, Dorzeczem Niemna. Polesiem, Wołyniem i Podolem. Na terenach tych opanowała ogromne połacie ziem, dochodząc nawet w połądze do wybrzeży Bałtyku. Na Litwie nabyła wszystkie z wyjątkiem jednego księstwa udzielne. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu stała się użytkowniczką kolosalnej fortuny obejmującej innymi Wielkopolsce Wieluń, Rogoźno, Przedecz, Kłodawę, Konin, Łęczyce, Pyzdry i Nowrocław, w Małopolsce Korczyn, Wiślice, Radom, Żarnowiec, Chęciny, Radoszyce, Ojców. Na Podlasiu Bielsk, Brańsk, Tykocin, Siedlce, Mielnik. Na Litwie Grodno, Kobryń, Pińsk, Na Wołyniu i Podolu, Bar, Krzemieniec i Kowel. Musieli ustępować nawet najwięksi można władcy, którzy kiedyś weszli w posiadanie królewszczyzn. Tak na przykład 22 grudnia 1533 Jerzy Radziwiłł utracił na rzecz monarchii Grodno, a w tym samym czasie gaształt Bielsk, Brańsk, Suraż, Narew i Kleszczele. Niekiedy spekulowała nabytkami, odsprzedając zyskiem jednym magnatom, to, co wykupiła od innych. Często sądziła się z poddanymi. Na Litwie nieraz podkreślała prawa upoważniające ją do przekazywania wykupionych posiadłości sukcesorom. W gromadzeniu dóbr towarzyszył wyraźny postęp cywilizacyjny i podnoszenie dochodowości nabytków. Królowa wznosiła zamki, szpitale, kościoły i szkoły, przeprowadzała próby melioracji i komasacji ziem, zagospodarowywała pustkowie i zakładała ogrody. Miasteczka przechodziły na prawa magdeburskie. W puszczach powstawały osady. Zarządców powoływała głównie spośród drobnej szlachty mazowieckiej, którą... Alifio i inni Włosi zapoznawali z neapolitańską organizacją skarbowo-administracyjną. Uwzględniano jednak także wzorce z prac nad reformami skarbowymi i królewszczyznami w Polsce. Monarchini wydawała znakomite przepisy porządkowe. Zbudowała kanał w okolicy Pińska i most na Bugu. Akcja ta biła w potęgę magnatów, z którymi od chwili elekcji Zygmunta Augusta Bona przestała się liczyć. Na dzielności królowej korzystali drobni i średni ziemianie. Jest charakterystyczne, że w 1532 roku miejscowa szlachta opodatkowała się i złożyła pieniądze bonie, aby ta wykupiła ziemię bielską u Gasztolda. Królowa znajdowała czas i energię, aby zajmować się nawet zagadnieniami stosunkowo błahymi. Świadczy o tym jej korespondencja z administratorami. Ponieważ jeden z nich miał nadmiar czeladzi, polecała w związku z tym innemu — „Przeto my tobie rozkazujem — abyś nie dawał więcej pretwiczowi, jedno tylko na trzydzieści osób. Ostatek służebników swych niech pretwicz chowa i opatruje, jako chce. A tak niech puszkarze proch nowy czynią. Wypisz nam, wiele jest prochów, siarki i saletry. Co się tyczy stawów naszych, tedy my zezwalamy, abyś ty ryby solił w beczki, a beczkami je sprzedawał. Słyszymy, że — Jeden puszkarz z tych dwóch jest dobry mistrz, a drugi podlejszy. Piszemy do moszka Żyda, rozkazując mu, aby on tobie w twe ręce sumę arendy całą dał. Inną drogą do wzmocnienia królewskiej władzy był dobór oddanego senatu. Dotąd najwyższe godności piastowali prawie zawsze spokrewnieni ze sobą przedstawiciele kilkunastu najpotężniejszych rodów. Teraz królowa zaczęła wprowadzać nowych ludzi — na Sejmie 1536 roku, kiedy obsadziła już większość foteli, sarkano dwa są warunki należenia do Senatu. Pierwszy opłacić się przy wejściu, drugi nie sprzeciwiać się woli dworu. Rzeczywiście Bona zyskała na nominacji ogromny wpływ. Hetman Tarnowski z przekąsem mawiał „Kulowa wszystkim już władać ciaraczy, jako sama chce w Królestwie Polskim. Żartowano, że obecnie biskupem zostaje się nie in nomine domini, lecz domine, to jest bony, morawski. Nieraz nominacje monarsze zaopatrzone były wręcz formułą za jej królewskiej mości. Jednak nie oznacza to, że energiczna Włoszka zawsze mogła przeforsować swych protegowanych. Przeciwnie, czasami ponosiła dotkliwe klęski. Największą z nich była, kiedy Zygmunt, wbrew jej zdaniu, mianował 16 lutego 1537 roku jednocześnie kanclerza i podkanclerzego, obu nieżyczliwych swojej małżonce. Sumy pobierane przez kulową za nominacje były niekiedy bardzo wysokie. Biskup Latalski, opłacając w roku 1527 wyniesienie na prymasa, zaciągnął takie długi, że nie mógł ich spłacić do końca życia. Korupcja obniżyła naturalnie poziom moralny senatorów, a wśród nich także biskupów. Najbliższymi współpracownikami królowej zostali dwaj dygnitarze, Piotr Kmita i Piotr Gamrat. Ten drugi był skromnego pochodzenia. Odznaczał się jednak wykształceniem, znał dobrze Rzym i biegle mówił po włosku. Bona go bardzo lubiła i w 1531 roku pomogła uzyskać godność biskupa krakowskiego. W 1541 roku został także prymasem. Początkowo prawo zatrzymania diecezji krakowskiej musiał uzyskiwać co roku, ale później przyznano mu je dożywotnio. Stał się bardzo oświeconym księciem kościoła, który reformował szkolnictwo i zebrał dużą bibliotekę. Otaczał się poza tym ogromnym splendorem i posiadał iście królewski dwór. Słynął jednak z obżarstwa i miał wieloletnią prawie oficjalną przyjaciółkę, wojewodzinę mazowiecką Dorotę Dzierzgowską, którą królowa faworyzowała. Gamrat był monarchini całkowicie oddany. Inaczej Piotr Kmita, ten zawsze popierał politykę antyhabsburską, jednak w sprawach wewnętrznych niekiedy przeciwstawiał się Bonie, kokietując masy szlacheckie. Od 1529 roku dzięki Włoszce był on marszałkiem koronnym, a poza tym od 1536 zarówno starostą, jak i wojewodą krakowskim. Wespół z monarchinią i gamratem tworzył słynny triumvirat, który wielokrotnie umiał narzucić swe poglądy senatowi. Do kamaryli królewskiej należeli poza tym mniej wpływowi dostojnicy Mikołaj Dzierzgowski, który zanim został prymasem przez wiele lat był biskupem kamienieckim, Jan dzieżgowski, Paweł Wolski, Jan Gamrat, Tomasz Sobocki, Piotr Opaliński, Jan Osiecki i inni. Triumvirat prowadził politykę zewnętrzną zdecydowanie wrogą Habsburgom. Jednak w 1530 roku poniósł klęskę, gdyż Szydłowiecki doprowadził do zaręczyn Zygmunta Augusta z arcyksiężniczką Elżbietą. Natomiast królowej udało się przeforsować pokój z Turcją. Dotąd trwało tylko zawieszenie broni. Przed czym bronił się Zygmunt, mając skrupuły natury religijnej. Niemniej w październiku 1532 roku bliski Bonie Piotr Opaliński wyruszył do Stambułu. Został tam bardzo uprzejmie przyjęty przez Sulejmana i zawarł z nim 20 marca 1533 roku traktat pokojowy. Dokumenty spisano po arabsku i po łacinie. Poza tym królowa torpedowała proponowane przez Ferdynanda wydanie królewnej Jadwigi za Palatyna Renu i szukała dla pasierbicy takich narzeczonych, którzy by, jak książę bawarski, popierali Zapolię. W tym okresie monarchini zażarcie walczyła także w sprawie swych księstw włoskich. Początkowo spotykały ją tam same porażki. Przegrała proces o dobra Monfeserico i otrzymała nakaz spłacenia długów matki. Oburzona odwołała wówczas Dantyszka, łając go, że za jej pieniądze urządza uczty, które nie przynoszą pożytku. Poseł obawiał się, że po powrocie zostanie wytargany za włosy. Zaczął więc godliwiej pełnić swoje obowiązki, dzięki czemu odzyskał dla swej mocodawczyni dobra San Lorenz i uzyskał anulowanie niektórych długów Izabeli. Dopiero wówczas 28 lipca 1535 roku wrócił do Polski. Nowych kłopotów dostarczył spór pomiędzy Alifio a Alfotati, generalnym podskarbim Bari. Bo ona wezwała ich obudowinna przed swe oblicze, a później kazała uwięzić podskarbiego w Pińsku, gdzie ten wkrótce zmarł, nie odzyskawszy wolności, choć wstawiał się za nim sam papież i pięciu kardynałów. Walcząc o swoje interesy, królowa powoływała się u cesarza, że jej syn ma poślubić jego bratanicę, a więc na małżeństwo, które ze wszystkich sił zwalczała. Potrafiła w rezultacie uzyskać to, że Karol V, 21 czerwca 1536 roku, Ostatecznie zniósł wszystkie nałożone w jej księstwach ograniczenia. Odmówił natomiast przekazania majątków rodzinie Sforców, o co się monarchini bezskutecznie starała aż do roku 1545. Jako pani na Wawelu oświecona Włoszka niezbyt przyczyniła się do jego rozbudowy względnie upiększenia. Jej to jednak zamek zawdzięczał słynne głowy wawelskie w sali poselskiej. Ich pierwowzory umieścił Alfons I, w bramie Kastelnułowo w Neapolu i królowa w dzieciństwie często pod nimi przejeżdżała. Musiała później o tym rzadkim ornamencie opowiadać mężowi i w rezultacie zamówiono z drzewa lipowego oryginalną rzeźbiarską kolekcję portretów w kasetach, być może ilustrujących jakąś kronikę. W 1535 roku głowy te zostały przytwierdzone do powały. Poza tym monarchini zapoczątkowała gromadzenie arrasów, co następnie kontynuował jej syn. Pierwsze egzemplarze przywiozła ze sobą w wyprawie, a później okresowo sprowadzała dalsze. W chwili śmierci męża miała już 108 gobelinów. Największe zamówienie, 60 obiektów, pochodziło z 1533 roku. Zakupiono je w Brugii, ale już w trzy lata później z Flandrii sprowadzono 16 następnych. Niektóre przedstawiały herby Polski, Litwy i Mediolanu. Poza tym Bona... Doglądała pracowni hawciarskich. Na Wawelu istniały takie dwie. Kobieca, w której pracowały także panny z Fraucymeru i męska, gdyż haft niekiedy wymagał dużej siły. Natomiast malarstwem królowa zainteresowała się stosunkowo późno. W jej apartamencie wisiało wówczas czternaście obrazów dobrych pędzli, a kilka było u króla i u królewny Zofii. Wreszcie rozbudowała ogrody wawelskie i ustawiła w nich klatki z ptakami. W stolicy Wielkiego Księstwa ufundowała marmurowy nagrobek Witoldowi z łacińskim napisem Bona Sforza, królowa polska znakomitemu władcy Aleksandrowi Witoldowi. Sporządzić kazała ten pomnik. I zarówno w Wilnie, jak i w Grodnie przebudowała zamki w stylu renesansowym. W sierpniu 1535 roku na Wawelu miał miejsce duży zjazd gości z okazji wesela królewnej Jadwigi. Pasierbica wychodziła za mąż niepomyśli Bony. Rok przedtem Joachim Hohenzollern, następca Brandenburski, poprosił o rękę córki Zygmunta I. Kulowa była temu przeciwna, oświadczając, nie ulega wątpliwości, że Niemcy, gdy tylko będą mogli pozbawić Polskę potęgi, nie omieszkają tego uczynić. W świetle takich poglądów monarchini, kilka lat później anonimowy agent Habsburski pisał, że Bona jest najnieżyczliwiej usposobiona wobec całego narodu niemieckiego i jego jawnym wrogiem. A inny dyplomata donosił, żaden Niemiec nie może znaleźć żadnego oparcia w tej gniewnej królowej. Jednak wbrew oporom macochy w Wilnie spisano umowę przedślubną, wyznaczając posag wysokości 32 tysięcy czerwonych złotych. W związku z postępami luteranizmu narzeczony zobowiązał się nie zmieniać wyznania. Potrzebna była dyspensa papieska, gdyż pierwszą żoną Hohenzollerna była Małgorzata Saska, inna wnuczka Kazimierza Jagiellończyka. 28 sierpnia Joachim przyjechał z bratem do Krakowa. Z krewnych przybyli Albrecht Pruski z żoną Dorotą, królewną Duńską i król Jan Zapolia jako wuj panny młodej. Ślubu miał udzielić prymas Maciej Drzewicki, ale ten jadąc do stolicy przeziębił się i zmarł, w związku z czym zastępował go biskup krakowski. Przed przyjazdem gości Wawel porządkowano, a narzeczono przeniesiono do bardziej okazałego apartamentu. Wesele trwało prawie dwa tygodnie. W tym czasie Bona poważnie omawiała z Zapolią projekt wydania za niego szesnastoletniej wówczas Izabeli. Sukcesy dynastii budziły głęboką niechęć Rzesz Szlacheckich. Sejm rozpoczęty 11 listopada 1536 roku przebiegał więc niespokojnie. Młody król skończył właśnie 16 lat i powinien złożyć przysięgę, ale Izba Poselska nie chciała jej przyjąć. W rezultacie na rozkaz ojca Zygmunt August ślubował tylko w obecności senatorów. Chcąc wymusić uchwalenie podatków, Zygmunt Stary w 1537 roku zwołał w czasie żniw pospolite ruszenie, licząc, że szlachta za możność powrotu do domu chętnie przyzna mu pieniądze. Tymczasem zgromadzone pod Lwowem tłumy zaczęły się burzyć. Tak zwana wojna Kokosza trwała siedem tygodni. Rokoszanie... Ostro skrytykowali samego monarchę, ale znacznie mocniej jego żonę. Poza wtrącaniem się do polityki i gromadzeniem majątku, dochodziły też do głosu obawy tenutariuszy o własne zagrożone interesy, zarzucano jej złe wychowywanie syna. Dostało się nawet lekarzowi królowej, doktorowi Valentini, gdyż żył on na stopie magnackiej. Omawiano również problem naruszania praworządności procesów w akcji gromadzenia przez monarchię dóbr. Jeden z przywódców szlachty, Piotr Zborowski, wołał: Królowa tyle znaczy, ile chce, tyle zaś chce, ile się jej podoba. Zebrani wysunęli 36 żądań ograniczających władzę królewską oraz przywileje kościoła i senatorów. Króla bronił Hetman Tarnowski, do którego nawet strzelano, natomiast Piotr Kmita zachowywał się dwulicowo i z jednej strony występował w roli trybuna szlacheckiego, a z drugiej dążył do uspokojenia tłumów. Bona Bo była w tym okresie w Krakowie, ale na ręce podkantlerzego Maciejowskiego przysłała sugestie, jak mąż powinien się zachowywać, a szlachcie zarzucała chciwość i niechęć w przywracaniu praworządności. Zygmunt zapytywał retorycznie, czy byłoby dla kraju pożyteczne, gdyby jego żona nabywała za swe pieniądze dobra we Włoszech, nie lokując ich w Polsce. Na szczęście dla dynastii Rokosz zakończył się bez podjęcia jakichś zobowiązujących uchwał. Jednak efekt psychologiczny wojny Kokoszej był ogromny i pozycja dworu uległa znacznemu osłabieniu, czego wyrazem stało się między m.in. uroczyste potwierdzenie przez Zygmunta Starego faktu, że tron Polski nadal jest elekcyjny. Poza tym sejmy w latach 1539 i 1540 podkreślały, że dzierżone przez Włoszkę dobra stanowią własność państwa. W związku z tym po Rokoszu znacznie zmniejszył się wykup przez Bonę zastawionych królewszczyzn.